No to taki tak. temat, który bardzo, którego bardzo skutecznie unikamy. No w ogóle my nie rozmawiamy o pieniądzach. To nas nie, nie interesuje, my się tylko kulturą wysoko interesujemy, muzy muzyką klasyczną, i kolekcjonujemy obrazy, prawda? Tak Wielka polityka, geopolityka, wydarzenia światowe, a pieniądze w ogóle dżentelmeni o tym nie rozmawiają. Tak jest. Tak jest, tak jest. Niemniej nadeszła wielkopomna chwila i o pieniądzach porozmawiać musimy. E, obiecujemy, że będzie na bogato i na pewno będzie na ostro, bo mam wrażenie, że nie zostawimy suchej nitki na temacie. A te, te, tematów mamy 1,9 tryliona do obgadania, jeden po drugim. We, daj, mi, daj mi z tego procent. We, weźcie mnie do spółki pogadamy poza anteną pogadamy poza anteną jesteśmy jesteś? umówieni, traktuję Zresztą... to poważnie dobrze, dobrze no cóż no z czym się Państwu kojarzy 1,9 y, tryliona dolarów y, poza odpowiedziami poza odpowiedziami oczywiście oczywistymi do których zaraz dojdziemy to takie szybkie porównanie no, 1,9 tryliona dolarów to jest do państwa, troszeczkę więcej niż kapitalizacja całkowita rynku kryptowalut, który na dzień dzisiejszy, to jest 15 marca, kiedy to nagrywamy, wynosi lekko ponad 1,7 tryliona dolarów. A skoro już mówimy o krypto, właśnie będziemy mieli kilka tutaj dygresji na początku. Skoro już mówimy o krypto, to startujemy w tym tygodniu z naszym newsletterem poświęconym krypto. Suma suma krypto. To będzie praca zbiorowa ze Zowaty Zorro oraz tutaj zespół Bogaty Men. Główne wątki, będą trzy takie główne wątki, na których się będziemy skupiać, czyli to będą nowości ze świata krypto, to będą, to będą to będą linki. Będziemy także dawali informacje na temat trendów dotyczących tych dwóch najważniejszych zawodników ze świata krypto, czyli bitcoina i etera, tutaj w kilku timingach, a także będziemy mieli sekcję, w której będziemy pokazywać Wybrane przez nas tutaj kryptogemy, czyli perełki, czyli klejnociki, które mają szansę przynieść całkiem sensowne stopy zwrotu. Oczywiście w tej sytuacji należy wspomnieć, że wszystkie wspomniane opinie oczywiście tak są opiniami naszymi prywatnymi tak. Natomiast ze względu tutaj chociażby na, na, na, na doświadczenie moich, moich, moich dwóch kolegów, jednego, którego tutaj z nami nie ma i drugiego, z którym właśnie teraz rozmawiam, yy, czyli Zora, myślę, że dostarczymy Państwu naprawdę, naprawdę poważny, wartościowy. Materiał. Mamy na YouTubie również tutaj reklamówkę, ale żeby, żeby już nie męczyć Państwa tutaj odsyłaniem do reklamówki, to tutaj ja tylko podam adres mailowy do kontaktu z nami w tej sprawie, w sprawie tego newslettera. To jest summa krypto małpa, Proszę się odezwać, napisać, warunki przedstawimy. Coś do dodania? No z, z, z, reklama dźwignią handlu, no. są ogłoszenia doszpasterskie, wszystko jest wyprostowane, mówimy rzeczywiście o pieniądzach, także no, jestem, jestem już cały rozgrzany, gdzie te miliony, dawaj, dawaj, dawaj. Ale to moment, to tutaj je, jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden oftop, jeszcze jeden oftop datowy, tak? Ponieważ yy, w ramach rozgrzewki sobie tutaj porozmawialiśmy. No i Zoro zwrócił uwagę na jedną bardzo oczywistą datę, o której chciałbym, żeby zaraz powiedział. Yy, natomiast ja tylko Państwu powiem, że ja będę mieć rocznicę jutro. Jutro będę mieć pierwszą rocznicę yy, dwutygodniowej pracy z domu. Także, było, także jutro zamyka mi się 365 dni pracy z domu, z czego bardzo się cieszę i liczę na więcej. Czyli korona jednak kogoś uszczęśliwia. Z tego w taki wniosek, że no to nie wszystko jest takie złe. No, żeby, żeby tak można było powiedzieć. No ale też mamy dzisiaj specjalną, inną datę, prawda? Masz na myśli... Cezara? Tak jest. No, Cezara trzeba wspomnieć, bo to bardzo istotna postać. Od 15 od idów marcowych zaczęło się to nowoczesne cesarstwo rzymskie, od morderstwa założycielskiego. Jego pomysłodawcy, który kilkakrotnie próbował dopiąć celu, a cel został dopięty przez jego kokonspiratorów w akcie rytualnego uboju, którego dokonali no niemalże publicznie, tak? Szlachtując go tam z Cezarykami, no i na jego ruinach jego imieniem nazwali Nowy Ustrój, czyli tytuł jego główny zabójca odziedziczył po nim tytuł Cezara właśnie od imienia zabitego tego primus Interparens, który był pierwszym obywatelem Republiki Rzymskiej. W tym dniu tak naprawdę upadła Republika Rzymska, została zamordowana i zamieniła się w dyktaturę, w tą cesarską, która z kolei trwała przez kolejne cztery wieki, ale był to monotonny, powolny upadek, bo rozkwit Rzymu na wieki wcześniejsze rozwoju właśnie Republiki. I to chyba przeżywamy obecnie w bardzo przyspieszonym tempie. Republiki, Ustrój Republiki jako taki, czyli demokracja republikańska na podstawie konstytucji i tych wolności osobistych, i tej równości i tak dalej, i tych powszechnych wyborów, no na świecie w naszym kraju, w Stanach Zjednoczonych w szczególności tej, tej wiodącej tak zwanej demokracji a przecież to jest republika federalna a nie, a, nie, a, nie, a nie że demokracja kruszy się na naszych oczach w przyspieszonym tempie i to z grubsza postępuje tym samym torem właśnie jak degręgolada Rzymu tyle, że o wiele, wiele o rzędy wielkości szybciej, no. Ale wróćmy do, do, do daty, 15 marca, idy marcowe, czyli data bardzo zdradliwa, ale otwierająca nowe horyzonty. Czyli tutaj śmierć walczy z życiem, nowe walczy ze starym, na śmierć życie i wcale nie jest to koniec, dla niektórych jest to absolutny koniec, ale dla innych jest to wspaniały początek, więc bardzo istotna, Data w wielu wymiarach. No i warto się tam pokusić o analizę tego przyczyny, tego tej te, te, te, te przemiany i co po niej nastąpiło, jakie były skutki. No bo przecież Rzym nadal stanowi nasze, nasze dziedzictwo założycielskie całej Europy dosłownie wszystkie zakątki aż po Ural obejmuje promieniowanie dawnego Rzymu w sensie organizacyjnym, cywilizacyjnym i prawnym. Bo wszystkie urządzenia techniczne, prawne, cywilizacyjne, od bibliotek, począwszy przez system nauczania, przez prawo cywilne, przez wszystkie kodeksy, no to mają swoje źródło właśnie w Imperium, a wcześniej Republice Rzymskiej. To trzeba docenić i być może jakby to pielęgnować, no skoro to jest nasza cywilizacja. Nie wiem ja, co, się, co będzie dalej. <śmiech> Nie jestem w stanie odgadnąć, ale będzie to najwyraźniej coś innego. Mm -hmm. No dobrze. No to wiąże się z tym, z tym co Zoro powiedział. Oczywiście yy, kolejna kropla, kolejna cegiełka do budowy nowego i rozmontowania starego, a tą cegiełką jest... Yy... 1,9 po, Amery po amerykańsku tryliona, po naszemu biliona dolarów amerykańskich w ramach stymulusu nazwanego American Rescue Plan Act 2021 roku. Tutaj trzeba wspomnieć tylko, że od momentu wybuchu pandemii mieliśmy już kilka pakietów pomocowych w Stanach Zjednoczonych. Ten wydaje się być najbardziej, można powiedzieć, kontrowersyjny. Ze względu na, je, na jego celowość oraz y, pod względem liczb wyrażanych, y, jest chyba największym, chyba największym takim jednorazowym, nierozciągniętym w planie. Y, przegłosowany, efekt, efektywny jest od 11 marca 2021 roku, czyli kilka dni temu. Przegłosowany został przez obydwie Izby Parlamentu, czyli tutaj wyspa, przepraszam, wyspa, izba, a, izba Reprezentantów, to było, to było stosunkiem 219 do 209, po czym przeszła do Izby Wyższej, czyli Izby Senatorskiej, Senatu. No i tutaj yy, mieliśmy do czynienia z kasusem, którego szczerze mówiąc spodziewaliśmy się, o którym mówiliśmy przy okazji wyborów prezydenckich tych wszystkich dodatkowych wyborów w Stanach Zjednoczonych z tym powiązanych, czyli sytuacja, w której w stuosobowym Senacie podział głosów rozegra się 50 na 50, zgodnie w tym momencie z podziałem partyjnym, no to głos decydujący ma przewodniczący Izby Senackiej. Więc z stosunkiem głosów 51 do 50 w Senacie yy, American Rescue Plan Act 2021, czyli ten sławny stymulus został przegłosowany. i czego się spodziewać. To już... to bardzo... Warto, warto... Warto zwrócić uwagę na symboliczne e, to, podchody i zapasy wokół tego na pozór wyglądającego na niekontrowersyjny dokument. No bo chodzi przecież o ratowanie gospodarki, prawda? No, w dobie koronawirusa wszystko jest zagrożone, w Polsce nikt nie oponował przy wprowadzaniu tak zwanych tarcz antykryzysowych. Dlaczego Amerykanie e, przedłużali te debaty w parlamencie? Dlaczego tak długo się kłócili? No, z różnych powodów, ale chyba tym wiodącym to jest niespotykane nasilenie animozji partyjnych e, i e, już chyba nie, nie usuwalna Nieusuwalny podział sceny politycznej na te wrogie, antagonistyczne obozy demokratów tak zwanych, czyli tak naprawdę marksistów młodego pokolenia i tych konserwatystów, czyli partii republikańskiej, bo takie. Z, z grubsza taki podział tam funkcjonuje dzisiaj partia demokratyczna z partii postępowej w sensie obyczajowym i podatkowym ale konserwatywnej jeszcze całkiem niedawno w, w dużej mierze kultywującej te wzorce tak zwanego dzikiego zachodu zamieniła się w partię rewolucyjną tę partię marksistowską typu już nawet nie hadeckiego w sensie europejskim ale no lewicowego stricte takiego lewi, takiej lewicy ostrej protestującej to jest SLD turbo to jest to już nawet nie jest SPD to jest SPD pomieszane z um, SED, czyli um, partią Honeckera z NRD. No, to są po prostu komuniści. No, tam ich wyraźnie widać. Dominują w tej partii demokratycznej, która wygrała wybory. Nie wypowiadam się tutaj na temat całego całej procedury, aparatury i tych pozwów wyborczych, które hurtem kilkadziesiąt ich złożył Trump i zostały wyrzucone w trzech turach przez Sąd Najwyższy do śmietnika bez czytania dosłownie bo dowodów na nieprawidłowości wyborcze w systemie korespondencyjnym, komputerowym są tysiące przykładów, dowodów zebranych przez sztab Trumpa, przez jego adwokatów, przez jego sympatyków, przez komitety wyborcze. No i te wszystkie pozwy wyborcze dwa tygodnie temu i tydzień temu zostały wyrzucone. Bardzo niegrzecznie do śmietnika, jako nie mające dostatecznej motywacji. Po prostu bezpodstawne. Nie uznajemy tego. Sąd najwyższy to wyrzucenie będzie nawet czytał tych bzdetów. No więc mamy przestawienie wajchy, demokraci rządzą, prezydent Biden nie pokazuje się na konferencjach prasowych, nie rozmawia z przywódcami państw obcych, tak jakby jest troszeczkę wycofany z życia. Jego obowiązki bieżące przejęła wiceprezydent Kamala Harris, która dokonała kilkudziesięciu rozmów z szefami państw i to przy jej udziale także zorganizował Departament stanu pierwszą wizytę zagraniczną y, premiera no, w Japonii. Pan Suga będzie pierwszym, który prawdopodobnie, bo ta wizyta jest dopiero w przygotowaniu, niebawem zagości w Waszyngtonie jako pierwszy zagraniczny wizytator nowej administracji. Poza tym Bidena nie widać. No i dzie dzieją się za to bardzo ciekawe rzeczy z jego e, oficjalnego e, obiegu, czyli kilkadziesiąt grubych, ja nie wiem czy to jest 70 czy już 100 tych dekretów prezydenckich, które wydał e, i odwołał wszystkie właściwie działania. E, pierwszej kadencji Donalda Trumpa, czyli te jego działania na arenie międzynarodowej w sensie ochrony klimatu, tam wyjścia z opuszczenia konwencji klimatycznej Tokio i Paryż, Paryża. Stany Zjednoczone wróciły przy tym dekretem Bidena do konwencji paryskiej. Zostały zawieszone też dekretami postępowania w sensie umów międzynarodowych handlowych, czyli to, co Trump tam przygotował, na przykład w dziedzinie wojny handlowej z Chinami. To w dużej mierze już zostało usunięte. Ograniczenia na przykład na kilka dużych koncernów komputerowych i internetowych chińskich zostały włożone do zamrażarki przez dekrety Bidena. Więc generalnie można powiedzieć, że napięcie stworzone przez poprzednią administrację, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i wewnętrznym, to napięcie gospodarcze, polityczne powinno zmaleć. No ale tak nie jest, bo polaryzacja sceny wewnętrznej w Stanach jeszcze się wzmocniła po wyborach działaniami ekipy Bidena, a w sensie gospodarczym Także nie wiadomo do końca, czy to ocieplenie tego, bo demokraci zawsze hojną ręką rozdawali pieniądze na różne projekty, oczywiście z podatków, czy to ocieplenie, oczekiwanie koniunktury także doprowadzić do pozytywnych skutków zarówno gospodarczych jak i giełdowych. No, I tu bardzo symptomatyczna jest reakcja giełdy amerykańskiej, która na wieść o Ostatniej rundzie tych przygotowania tego oczekiwanego od miesięcy zapowiadanego w kampanii wyborczej Bidena pakietu pomocowego antykowidowego to właśnie ta kwota 1900 miliardów to od samego początku była wytłuszczona i widoczna. Wszyscy spekulanci na to patrzyli na giełdzie i żyli tą nadzieją, że to niebawem się ziści, a kiedy to już było na ostatniej prostej czyli Izba Reprezentantów była dogadana bo tam sformułowały się odpowiednie bloki i część partii republikańskiej została odpowiednio skorumpowana różnymi obietnicami wiadomo, było, że, że demokraci tę debatę plenarną głosowanie wygrają to giełda zastrajkowała, czyli pojawiła się spora korekta. Te zbieżności czasowe oczywiście mogą mieć inne przyczyny, bo tu wszyscy komentatorzy gospodarczy mówią o szybkim wzroście rentowności na obligacjach, zwłaszcza dziesięcioletnich i tak dalej. No ale to się dzieje równolegle. Świat polityczny od świata... Finansowego nie jest odgrodzony, tym bardziej, że mówimy o poważnych pieniądzach, które na ten rynek mają się wylać. No i akurat 1900 miliardów jest już w zasięgu wzroku, jest już praktycznie postanowione. No i wtedy giełda zaczyna kuleć. No, o co tu chodzi? Jak to skomentować? No nie chciałbym akurat w tym momencie w to wchodzić, to Ciebie bym poprosił o komentarz do tego, ale zauważam taką, taką dziwną dychotomię, że mamy wielką kasę, która powinna podnieść rynki, a tu się okazuje, że jest jakby odwrotnie. Więc no coś tam się dzieje pod spodem poważnego. A co to jest? No to warto poczytać, co jest w tej ustawie uchwalonej w końcu i podpisanej w ekspresowym tempie dokładnie tego samego dnia po dwóch godzinach od głosowania w Senacie, Biden to podpisał i to weszło w życie, no co to jest 1900 miliardów i na co są wydawane? To tam trzeba poszukać. No. Wydatki są tłuste, znajomi dostaną ogromne kwoty, a dla tych najbardziej zainteresowanych na dole, gdzie którzy mieli otrzymać na przykład w kampanii wyborczej 2000 dolarów na każdego pracownika. Potem się okazało, że to nie, bo oni dostali już po 600 dolarów. To będzie tylko 1400 na głowę, ale to też nie jest w tym pakiecie umieszczone. <grych> o dziwo. Są inne akcje pomocowe dla e, z, z rynku pracy i dla e, pracobiorców i dla bezrobotnych na aktywizację zawodową jest przedłużenie na przykład tych moratoriów na na przedłużenie tych moratoriów na płatność rad kredytowych i, i, i zaległych tam płatności w banku i czynszu i tak dalej. O kilka miesięcy to oczywiście jest niekonstytucyjne. Kilka sądów wydało już na ten temat wyroki, że to, to jest niekonstytucyjne, bo zagraża wolności obrotu i pewności obrotu gospodarczego. Więc to zapowiada się duża walka. Na razie pracobiorcy dostają te przedłużone zasiłki i się cieszą, że tyle, ale czekają na te czeki od instytucji podatkowej. No i podobno już tę procedurę uruchomiono. Czyli takie. No jest nadzieja, że ci na dole dostaną te 1400 dolarów na głowę no ale duże firmy dostaną setki milionów na przykład różnych tam gratyfikacji w samym projekcie jest 5 miliardów z opcją na przedłużenie na 9 miliardów dolarów pomocy materialnej dla farmerów rolników z mniejszości bardzo ciekawy punkt mhm. Ta, zwłaszcza ta opcja rozszerzająca ale jak przeczytać dokładnie to te, te, na stronie tam 800 któreś jest, jest gwarancja zapisana, że z tego jeden podmiot, konkretnie fundacja należąca do Billa Gatesa dostanie 3,5 miliarda gwarantowana z tych dziewięciu no bo tak to się liczy bo tam są takie warunki, że jak dojdzie do tego to tam możemy to rozszerzyć i tak dalej ale tutaj dla tych celów i dla tej fundacji to tyle mamy zagwarantowane no to bardzo ciekawa informacja bardzo ciekawy rodzynek zwłaszcza w kontekście hodowli mięsa w laboratorium, prawda? Transgenicznych tam wynalazków, mięso podobnych, zastępujących mięso czy tam inną produkcję naturalną. No, farmy nie upadają, ale nie wszystkie, tylko te duże i będące w zarządzie tak zwanych mniejszości. No, tutaj różne są mniejszości. prawda? Mamy amiszów, którzy mają staro, dawną średniowieczną kulturę rolną i dobrze prosperują bez mechanizacji. Nie do końca, ale duża część tej mechanizacji, zwłaszcza elektrycznej, jest na ich farmach wykluczona. No i pomimo tego uzyskują ogromne plony i są bardzo zyskowni. No bo wytwarzają ekologiczną żywność, czystą, mają wysokie plony i mają rosnący rynek ludzi, którzy chcą jeść dobre rzeczy, czyste, prawda? W Jutach na przykład, który sam w sobie nie jest bardzo żyznym terenem i e, takim e, f, f, f, obfitym, prawda? W, e, naturalne bogactwa, jak na przykład terytorium Polski, które by to ja bym takich mormonów tu sprowadził ich tysiącami jak oni by się zajęli gospodarką na roli, no to nie minęłoby jedno pokolenie to bylibyśmy mocarstwem żywnościowym no ale nie ma takiego planu na nieszczęście, Morawiecki nie, nie rozmawiał na te tematy w Nowym Jorku szkoda, bardzo nad tym ubolewam, bo to by było coś pięknego Myślę, że mormoni się nie boją tutaj konkurencji od tej, ze strony nowych funduszy kapitałowych, spekulacyjnych, futrujących Billa Gatesa i także tych ustaw pomocowych, bo oni nie wyciągają rękę poza pomogi. Wiedzą, że tak czy inaczej, czy będzie korona, czy nie korona, żyją po swojemu i prosperują niezgorzej. No to jest jakaś wskazówka, co od tego, jak to będzie się toczyło. Świat się zmienia, ale niektóre rzeczy działają stabilnie i, i no, wyglądają jakby no, coraz lepiej w kontekście tego szaleństwa. Hmm. Ja pozwolę sobie tutaj dodać parę słów dotyczących właśnie celowości tego programu. No oczywiście najbardziej, najwięcej mówi się właśnie o tych, o, o tych, o tych dotacjach właśnie dla, dla rodzin, dla pojedynczych osób. Porównuje się je właśnie do poprzednich planów, czyli z marca do 2020 roku tego CARES Act, później pakietu grudniowego. No to pierwszy plan, no to to było 1200 na dorosłego i 500 na dziecko. W drugim planie 600 na dorosłego dolarów i 600 na dziecko. W trzecim planie właśnie 1400 i 1400. Yy, to oczywiście tutaj... Mm, co dalej? Mamy, mamy porównanie dla przykładu, jak wyglądają tutaj jak będzie wyglądać tutaj zasiłek dla bezrobotnych w ramach tego planu. No to w wypadku planu marcowego z dwu, 2020 roku to było 600 y, dolarów na okres maksymalnie 13 tygodni y, powtarzalne. Y, grudniowy pakiet 3 300 dolarów, które wypłacano przez okres 11 tygodni. Tutaj w ramach American Rescue Plan to będzie też 300 dolarów na tydzień, natomiast będzie to przez okres maksymalnie 25 tygodni, czyli rzeczywiście zostało to wydłużone. Pomysł podwyższenia płacy minimalnej do 15 dolarów, jak można było się spodziewać, padł, ponieważ, no nie ukrywajmy jednak, ale ten, przede wszystkim tego typu plan należałoby pozmieniać lokalnie w zależności od uwarunkowań, uwarunkowań lokalnych. No powiedzmy stawka typu 15 dolarów za godzinę, załóżmy w jednym ze stanów środkowych, no byłaby stawką wow, całkiem sporą. Z drugiej strony tego typu podwyżka, załóżmy w innych stanach, byłaby tak naprawdę nieznaczna. To była propozycja idąca właśnie od Berniego Sandersa. Została ona obalona. Sam Sanders stwierdził, że no, spodziewał się takiego rozwoju wydarzeń. Co dalej? No, kilka projektów nazwijmy to inwestycyjnych nie dostanie, nie doczeka się finansowania. Tutaj jako przykład podaje się między innymi system Subway, system Metra mający działać w San Francisco. Mosty pomiędzy Stanem Nowy Jork i Kanada również tutaj zostały skasowane, natomiast co ciekawe, całkiem spory, całkiem pokaźny pakiet pomocowy otrzymają tutaj przedsiębiorstwa transportu lotniczego, transportu cywilnego lotniczego. Co szczerze mówiąc, należy, celowość takiego pomysłu należy postawić jednak pod znakiem zapytania, chociażby ze względu na wcześniejsze, wielokrotnie powtarzane deklaracje, czyli że ruch lotniczy nigdy, a przynajmniej nie w ciągu najbliższych paru lat, na pewno nie wróci do dotychczasowych poziomów. Więc no, troszeczkę przelewanie... Różne, mam, mam wrażenie. W jaki sposób ten pakiet został podzielony między Stany? Ponieważ w ramach, w ramach tego 1,9 biliona mówimy o 350 miliardach bezpośrednio dla Stanów. No tutaj mm, tym cenzusem, cenzusem podziałowym była ludność Stanów. Jednak jest tutaj dotyka... Pytań, które należałoby zadać. No oczywiście największe środki otrzyma tutaj Kalifornia, Teksas, Floryda, Nowy Jork. Jednak co ciekawe, co ciekawe, Floryda jest tutaj liczniejsza niż jeden ze wspomnianych stanów, natomiast otrzyma te środki mniejsze. Można domniemywać, czy tutaj, czy próbowano tutaj wdrożyć powiedzmy, nazwijmy to jakiegoś rodzaju pakiet lojalnościowy, ponieważ jeżeli by popatrzeć, no, popatrzeć, no to tutaj Stany z demokratycznymi gubernatorami, które głosowały na Bajdana, no tutaj rzeczywiście dostaną, dostaną powiedzmy, większą, większą pomoc. Tutaj w jednym ze wskaźników no poza, poza, poza liczbą ludności, no to była oczywiście, była oczywiście skala bezrobocia na każdy stan. No i tutaj, jako przykład, właśnie to wspomniałem o Florydzie, podaje się pewną różnicę pomiędzy właśnie Nowym Jorkiem a Florydą. Poza tym bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo duża część tego pakietu idzie na pomoc, yy, przepraszam, na pomoc, na wdrażanie nowych, przyszłościowych projektów, m.in. projektów zielonej energii, yy, na wspieranie ich w ramach odbudowania lepiej. Yy, no cóż, yy, są pewne kontrowersje dotyczące również tego pakietu PPP, czyli skierowanego właśnie na pomoc Poprzedł na pomoc małym przedsiębiorstwom tak zwanym, powiedzmy, nazwijmy to ulicznym. No, załóżmy restauracje, sklepy. Bo o tego, typu, o tego typu przedsięwzięciach mówimy tutaj. No ta pomoc jest raczej mniejsza niż się spodziewano. Program więc kontrowersyjny od samego początku. Program debatowany od góry do dołu przez obydwie, przez obydwie partie, partię demokratyczną i republikańską, wywołujący spory wewnętrzne również pośród demokratów. No ale jeżeli już jak już przyszło co do czego, no to, no to został on jednak tutaj przegłosowany. No, właściwie w Izbie Reprezentantów tylko jeden demokrata głosował przeciwko, przeciw, przeciwko pakietowi. Jego główną cechą jest to, że wspiera przede wszystkim duży biznes i wielką politykę. No to jest ewidentnie dzieło kilku czołowych działaczy kongresu, czyli Nancy Pelosi i Charlesa Schumera konkretnie. To jest ta dwójka prowodyrów tego przedstawienia. No i oni mają grono znajomych dobrze, że tak powiem, rozpoznane dla koneserów, więc nic nowego tam nie ma. Jest, jak to mówią Amerykanie, dużo pork, czyli słoniny. To jest ta właśnie słonina dla kolegów. I jest wielki bundogu To jest termin znowu amerykański. Oznacza taki, no właśnie taki projekt, pokazówkę, po, pokazucha, jak mówią Rosjanie, gdzie no, dużo się świeci i tam są wielkie cyfry, ale tak naprawdę to jest kasa dla kolegów. Jakby tak spojrzeć na detale i to prześwietlić, to wszystko wędruje we właściwe kieszenie. No może 10, maksimum 15% spływa na sam dół do tych uciśnionych, których ratujemy przed ubóstwem i przed lockdownem, przed zamknięciem firm i, i bezrobociem i to da, no, maksimum 15%, ale to tylko jeżeli e, będziemy, że tak powiem, nastrojeni pozytywnie, bo jak jeszcze, jeszcze głębiej się zanurzy w szczegóły, to jest to 8, może 10%, e, które spłynie na dół. Cała reszta to jest pork i boondogu. Czyli no... Montaż finansowy i. No i na wodę i fotomontaż, no. Duża forsa, duże projekty i. And the money is gone. Tak, żeby uświadomić. No bo na samym początku tutaj te, te porównałem to do. Porównałem ten pakiet do wielkości całego kapitalizacji światowego rynku krypto na ten moment. Ale jest jeszcze inny wskaźnik, który zauważył jeden z republikańskich senatorów i nie omieszkał go wyciągnąć. PKB Kanady w 2018 roku to 1,7% wspomniany senator, którego nazwiska już, przepraszam, członek reprezentantów członek republikanów którego nazwiska szczerze mówiąc już nie pamiętam wspomniał, że no, w sumie może łatwiej by było kupić Kanadę mają rozmach mają rozmach, no i już nie chcę cytować odpowiednią frazę marszałka bo to aż się narzuca siłą oczywistości Mówi o e, marszałku Józefie, e, notabene, no też ziutek, tak? <grym> A propos e, fali ziutków na świecie. Tak? Ziutkowie są w natarciu, no ewidentnie. E, I stosują też ziutkowe metody. No i tu by nadał się komentarz ziutkowy, ale no, nie wypada mi, bo zaraz się pojawi mgła na łączach. Yy, – Procentowo porównajmy to. Yy, to jest yy, pakiet tak zwany aktywizacyjny, pomocowy, ratujący gospodarkę i przedsiębiorstwa, zwłaszcza podobno małe, co jest ewidentną bzdurą, no ale tych pracobiorców podobno ma chronić przed skutkami COVID-u, które, które sami sobie Amerykanie na głowę zarządzili, bo pozamykali najpierw te wszystkie firmy. No więc to, to nie jest dopust Boży, że, że gospodarka nie działa, skoro ją pozamykano dekretami, prawda? Notabene niekonstytucyjnymi, bo w Stanach jest podobnie jak w Polsce, że różne sądy ferują wyroki ewidentnie wskazujące na bezsens całej sytuacji, że te ograniczenia Yy, przymusowe nakładane przez gubernatorów i rząd federalny są z gruntu prawnego nielegalne. Po prostu. Że przymusowe zamykanie firmy, nakazywanie zaprzestania działalności godzi w podstawową wolność obywatelską, którą zapewniono gwarantowaną w konstytucji, dającą każdemu prawo do swobodnego przemieszczania się bez żadnych ograniczeń i do swobodnego wykonywania swoich czynności życiowych i zawodowych w nieograniczonym dosłownie zakresie. Wszystko, co nie jest zabronione expressis verbis, jest dozwolone. Każda działalność jest prawnie chroniona, w tym ta... zarobkowa. No to jak jej zabronić nagle na kilka miesięcy, pozamykać firmy? No takie cuda się dzieją, ale są ewidentnie niekonstytucyjne. No już, szczególnie na gruncie konstytucji amerykańskiej, która jest bardzo y, wolnościowa, tak bym powiedział, zezwalająca. Definiuje ona tylko pola negatywne, czego nie wolno. A wszystko to, co nie jest zabronione, jest po prostu... Dozwolone z definicji. Wszystko wolno. <śmiech> wszystko wolno. Wolno mieć broń, wolno wszystko gadać. To są dwie podstawowe poprawki do konstytucji, czyli wolność słowa nieograniczona niczym i e, wolność podróżowania i posiadania broni. Tak. Do tego jeszcze punkt dodatkowy: zabrania się ingerencji w te wolności, czyli jakichkolwiek administracyjnych ograniczeń nakładanych właśnie świeżo uchwaloną um, ustawą o rejestracji broni, która się nazywa zapobieganie tam um, przestępstwom z użyciem broni. No i sprowadza się do tego, że każda czynność, zmiany własności każdej sztuki broni musi być rejestrowana, czyli każdy posiadacz broni de facto musi się zarejestrować w centralnym rejestrze i wiadomo kto, co i czego, ile ma. A następna ustawa już czekająca w poczekalni nakłada dodatkowe ograniczenia, no włącznie z funkcjonalnym de facto zakazem nie tylko posiadania i używania, ale w ogóle myślenia o broni jakiejkolwiek. Więc to, to czeka Amerykanów, to jest kolejny krok e, z, z ograniczenia ich e, wolnej Amerykanki, tak? Mm. <grymne> Więc to... to... To przed Amerykanami muszą się zdecydować, co z tym zrobią. Niektóre Stany już nie tylko na polu gospodarczym się buntują, bo nie uznają tych dekretów nakazujących noszenie masek i zamykanie firm, tak zwane lockdowny federalne i tym podobne. Tutaj przoduje te kilka wymienionych Stanów Republikańskich, czyli Teksas, Floryda, która się w ogóle nie podporządkowała do tych wytycznych tej organizacji od nadzoru tam epidemii CDC i utrzymywała wszystkie firmy na... na nie ingerowała w swobodę działalności gospodarczej, czyli wszystko działało nieprzerwanie aż do teraz I, i, i mają doskonałe wyniki dzięki temu w sensie gospodarczym i demograficznym, bo dosłownie miliony, a co najmniej setki tysięcy w ciągu roku nowych obywateli tam przybyło po to, żeby osiedlić z tych stanów rządzonych przez demokratów, pozamykanych na kłódkę. No bo na Florydzie, mimo tego, że społeczność jest bardzo stara, bo tam głównie mieszkają emeryci, no to wszystko działa. Mm -hmm. <laughs> jest wygodnie, no są stosunkowo niskie podatki, no stosunkowo w, tej, w tym wymiarze stanów bogatych, bo Floryda generalnie należy do tych, do tych stanów bogatszych, nie tych biedniejszych i ma wysoki dochód per capita na głowę, a to wygląda różnie ale jeszcze wyższy dochód per capita ma Kalifornię na drugim wybrzeżu która jest rządzona od dłuższego czasu przez bolszewików no i tam wszystko jest pozamykane i dramatycznie spada spadają wszystkie wskaźniki gospodarcze dramatycznie rośnie bezrobocie, bezchołowie i przestępczość i przemyt narkotyków i wszystko, każde, wszystkie oznaki te no, bronią się przed koroną w ten sposób, że wydają kolejne miliardy, których nie mają i, i... Miasta w, tych, w tym stanie ogłaszają, jeszcze nie, nie upadłość, ale już de facto są niewypłacalne, no bo mają wyraźnie wyższe wydatki o, o duże kwoty miliardowe od wpływów. No i co mają z tym zrobić, kiedy ich najbardziej zamożni obywatele, na przykład z przemysłu dot.com, który ma tam ojczyznę, tam jest Dolina Krzemowa i wszystkie duże firmy komputerowe właśnie tam się mieszczą, w Palo Alto, Mountain View i w okolicy, czyli Google, Facebook, Zuckerberga i tam Twitter i tym podobne, wszystkie mają siedzibę w Kalifornii. Część z nich już z tej klasy średniej już wyemigrowała, m.in. innymi do Teksasu z powodu lepszych warunków podatkowych. Tutaj do tej grupy należy między innymi prekursorów Elon Musk, na którego ja zwracam uwagę z różnych powodów, między innymi kryptowalutowych, ale także politycznych. Kilku innych dużych biznesmenów i fundusze hedgingowe przeprowadziły się do Teksasu i na, do, do, na Florydę, o której właśnie wspomniałem, jako takich quasi rajów podatkowych w tym całym bałaganie. W obecnej sytuacji ten trend wygląda na stabilny i przyspieszający. A w tym samym momencie następuje progresja podatkowa w tych właśnie demokratycznych stanach na czele z Kalifornią podnoszącą podatki, no bo po prostu bilans się nie zgadza, musimy podnieść podatki no bo wydaliśmy za dużo na te pomocowe i tak dalej po zamykanym firmom na, na, na bezrobotnych i tak dalej nic nie działa firmy uciekają, czyli baza podatkowa nikt nie w oczach, podnosi podatki, no to przyspiesza jeszcze egzodus no. gospodarczy, prawda mało tego no. uchwalono tam ustawę która wprowadza retroaktywne no nie jak nazwać, nie? to jest nielegalne, bo tam jeden sąd już za, to, to rozsądził, no ale oczywiście ten wyrok jest podważany przez Kalifornię, że ta ustawa kalifornijska zapobiegająca ucieczce kapitału, opodatkowująca retroaktywnie firmy, które zmieniają siedzibę podatkiem progresywnym, to jest z punktu widzenia no, kultury prawnej, prawa gospodarczego i, i, no, i dotrzymywania umów nielegalne, ale Kalifornia taką ustawę wprowadziła retroaktywnie, że jeżeli chcesz się stamtąd uciec, to dostaniesz e, e, no, specjalne ograniczenia, zablokują Ci Twoje aktywa do momentu, aż nie zapłacisz e, retroaktywnie e, podatków za ileś tam lat wstecz, biorąc pod uwagę podwyżkę podatków po, po przeprowadzeniu. To może wyjaśnię o co chodzi. Jeżeli teraz się przeprowadzisz, to Zapłacisz za te poprzednie lata wyższą stawkę podatkową, taką, którą właśnie podwyższyliśmy, no bo uciekasz z tego stanu, no to nie będziesz już płacił w latach przyszłych, więc my podwyższamy Ci stawkę podatku za lata ubiegłe. Ty mi powiesz, że to jest niemożliwe. No to poczytaj, to się dowiesz, że takie właśnie wynalazki obecnie na świecie są stosowane, a Kalifornia jako taka jest najpotężniejszym stanem federalnym w Stanach Zjednoczonych w sensie finansowym, czyli PKB i sama w sobie jest chyba czwartą czy piątą gospodarką, jakby nie była członkiem USA, to byłaby piąt, czwartą czy piątą gospodarką świata. Ale jednocześnie jest, według, według danych, które sprawdzałem swego czasu, bodaj 43. najbardziej zadłużonym stanem Całym kraju. No tutaj Prym wiedzie, jeśli dobrze pamiętam, z głowy New Jersey. No zgadza się, ale tam rządzą te same rodziny. Tak tak. Chociaż poprzekątne, jak spojrzeć, to są oho, to są tysiące kilometrów, ale no hmm. wiesz, no samo te jest Prywatne, prywatne odrzutowce latają i te rodziny to są dokładnie ci sami ludzie. No ale to taka wiadomość, To Ci w zaufaniu mówię. Dobrze to ja w zaufaniu też dodam parę rzeczy, że te 1,9 tryliona czy biliona to nie jest koniec. To jest dopiero początek zabawy. Tutaj prezydent Biden zaczął już odpowiednie rozmowy między innymi tutaj y, z, z, z, z, z, z sekretarzem y, transportu panem pe, Pitem Buttigiegem. Y, to jeżeli Buttigieg. Chcesz być całkiem hiperpoprawny, politycznie i językowo, czyli skrzyżować miotka z Nancy Pelosi, to ten facet się nazywa się Pete Buttigieg. Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Przyznam szczerze, głowiłem się, jak to nazwisko wymówić. No dobrze, więc tutaj wspomniane dwie osoby miały, miały, przeprowadzały już na początku marca rozmowy dotyczące dotyczące inwestycji w amerykańską infrastrukturę, między innymi drogową, ponieważ no, powiedzmy tak, im dalej powiedzmy od tych bogatszych stanów, czy bogatszych miejsc, no to jest ona w jednak w gorszym stanie. Tutaj niektóre mosty, czy powiedzmy tamy jednak wołają o pomstę do nieba według ich stan, według zarówno danych oficjalnych amerykańskich, jak i niezależnych badań. No i cóż, no, rozmowy dotyczyły pakietu przyszłego ewentualnego pakietu inwestycyjnego rzędu y, dwóch trylionów właśnie przeznaczonego na naprawę autostrad, na naprawę dróg, y, na pomoc y, we wdrażaniu szybkiego internetu wszędzie, na naprawę rurociągów, y, ogólnie rzecz biorąc infrastruktury. Y, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Oczywiście tutaj wspominając, wyliczając tam kilka punktów z tego aktualnego pakietu 1,9, no to należałoby powiedzieć o nim więcej, typu na przykład jakiego rodzaju tutaj będą pomo pomoce dla dzieci, jakiego rodzaju będziemy mieli do czynienia tutaj z, na przykład z niesławnymi amerykańskimi food stamps. Jak bardzo, czy można by wspomnieć o tym, o zostawieniu pewnej furtki, której jednak się nie wykorzysta w temacie abolicji podatkowej dla, dla, dla, dla długów studenckich, ale tak jak mówię, tego się nie wykorzysta i to już pan prezydent Biden powiedział jakiś czas wcześniej, że tutaj no raczej na to nie można liczyć. Natomiast jest pewien taki haczyk niestety, taki brzydki haczyk się okazuje. Ponieważ spora część tego programu została zaadoptowana w ramach tego, takiego legislacyjnego skrótu znanego jako Annual Budget Reconciliation Process. I tutaj jego głównym punktem, głównym punktem jest to, że tego typu ustawy mają trwać rok, i maksymalnie i nie ma gwarancji, że zostaną dla przykładu ponownie przedłużone. Więc powiedzmy w tej sytuacji Amerykanie za, za, za, za, za, zorganizowali tutaj dla, y, dla swoich obywateli, którzy nie mogą podjąć pracy, ponieważ nie mają gdzie podjąć pracy, ponieważ wszystko jest zamknięte. Prawda, jaki piękny ciąg logiczny. Więc y, wypuszczono Potężny program socjalny, który potrwa, tak jak wspomniałem na samym początku, w zależności od tego, czego będziemy beneficjentem x tygodni, czyli dla przykładu, jeśli jesteśmy niepracującymi, potrwa 25 tygodni, a potem nul, śluz. Trzeba będzie albo spróbować wymyśleć co innego, albo program, nie wiem, kontynuować, zawiesić, zostawić tak jak jest. Jest to w pewien sposób... Można by to nazwać odroczeniem wyroku. 25 tygodni, ile to by było miesięcy? To jest pół odroczenie, bo to jest pół roku dokładnie, minus jeden tydzień. Dokładnie, dokładnie. Co by, no, co by pasowało do pewnych prognoz, z którymi mam wrażenie, że się, <zysk> <zysk> się zapoznajemy. No, Czystym czysty przypadkiem. Patrz, pan myśl ludzka krąży podobnymi ścieżkami. Tak jest. No ale tutaj, yy, tutaj mamy innego rodzaju deklaracje również, yy, mianowicie Mianowicie prezydent Biden w swoim przemówieniu, to było przemówienie yy, mające miejsce w czwartek, yy, w zeszłym tygodniu, Podkre to było długie przemówienie. Podkreślił tutaj kilka takich interesujących faktów. Między innymi yy, tutaj skierował się do wszystkich Stanów yy, z, z prikazem, yy, żeby wszyscy dorośli Amerykanie mieli już dostępną szczepionkę. Yy, do 1 maja tego roku. No, pytanie, czy, czy szczepionka, czy zaszczepienie umożliwiłoby ewentualne otwarcie gospodarki? Mam wrażenie, że można zostawić otwartym. Jest to pytanie, I to tylko dlatego, że jest to pytanie niestety, niestety retoryczne. No nie no, przecież nie poddajemy wątpliwość prawdomówności tych deklaracji, tylko chcielibyśmy zauważyć, że te deklaracje różnych rządzicieli sprzed roku okazały się nieprawdziwe, no bo podali jakiś tam harmonogram, że tutaj będziemy to i to i to na dwa, trzy tygodnie zamykamy, a potem otworzymy się. Okazało, że zamknęliśmy, ale nie otworzyliśmy, prawda? Potem Horyzont się przedłużył o kolejne miesiące. No, ale to korona, to przedłużamy i dalej walczymy. Rysiu, walczę. No, to cytat z Chlebowskiego, który się pocił przed kamerami. Przed kilku lat taki obrazek, no, co bardzo smakowity, to polecam Ci jeszcze raz obejrzenie, no bo potem się okazało, że nie było winnych i no, i nie trzeba było się nawet pocić, to no, przecież nic się wielkiego nie stało. Więc... Rysiu walczę. to był cytat z jego rozmowy telefonicznej ze znanym sponsorem miliarderem tutaj lokalnym więc um, walczą z, z, z syndromem na świecie już i tylko w Polsce e, z syndromem koronawirusa walczą, walczą, walczą zamykają wszystko, a potem walczą z tego skutkami ale nie mogą podać daty, kiedy to i jak dalej bo wiecie, no nie, nie wiemy co się wydarzy, także no otworzymy, zamkniemy, no będzie ruletka no, otworzymy albo zamkniemy i to już tworok, rok ten ca ta cała zabawa i jak teraz już jest tak, taka opowieść, przypowieść biblijna, czy nie wiem, co to jest, kazanie na Wielkanoc, że jak wszyscy się zaszczepią, to wtedy otworzymy łaskawie wam gospodarkę i będziecie wracać do normalności. No ale, ale to nie jest pewne, bo to mówią tylko tacy urzędnicy, którzy już 77 razy zostali złapani na... No na nieścisłości, żeby powiedzieć to elegancko. A? No więc pokładanie wiary w ich deklaracje jest nie tyle lekko myśle, co, co stanowi przejaw pospolitego idiotyzmu. Prawda? No przy tej skali, że tak powiem, pomyłek i nieprawidłowości i 77-krotnym naginaniu zeznań do, do, do stanu, który się dynamicznie zmienia, no to wiarygodność tych pacjentów jest moim zdaniem zerowa, ale no media kreuj, kreują to inaczej, więc pokazują ich jako autorytety różnego rodzaju, tak, i one dyktują, co zrobimy. Jeszcze dziś nie wiemy, czy za miesiąc otworzymy szkoły, czy je zamkniemy, ale monitorujemy sytuację na, na bieżąco. To samo się dzieje w Warszawie, w Berlinie, Amsterdamie i w Nowym Jorku i Waszyngtonie, więc to niech ilnowi, to jest plan światowy. Co hmm. będzie dalej? No Jak się wszyscy zaszczepią, to, to wrócimy do normalności, ale tu też zdania są podzielone. Bo na przykład Fauci i ta cała reszta z, z tych, darmozjadów mówi, z różnych tam narodowych tak zwanych ośrodków zdrowia, no że owszem, tu jak się wszyscy zaszczepią, to będzie dobrze, ale to nie wiemy, co zrobi pandemia, bo to wirus może zmutować i wiesz, no, zaszczepisz się, to jest okej, okay, to bardzo dobrze, dostaniesz paszport i będziesz latał po świecie, ale cały czas w kagańcu. No bo że się zaszczepiłeś, to nie znaczy, że przestałeś zarażać. No za moich dziecięcych czasów to uczono, że jak mnie zaszczepią, to będę zdrowy i już jestem czysty jak łza, że już nie zakażam, nie roznoszę. I... A tu nie, to jest taki wirus, że się zaszczepisz i nadal roznosisz zarazki. Czyli, że latasz, ale w kagańcu. Ciesz się, że w ogóle cię wypuściliśmy, że możesz latać. Bo Czy w kagańcu, nie w kagańcu, ale jak nie masz paszportu, to nie polecisz. Tak wygląda narracja na, na dziś, ale przecież wiemy, że ona już podlegała modyfikacjom yy, różnorakim, więc tak mniej więcej na Wielkanoc to powiedzą jaki jest następny etap i co stoi przed nami i no stawiam duże kwoty, czyli pięć złotych przeciwko orzeszkom, <laughs> że no, narracja się zmieni i będzie zupełnie inaczej I, i zobaczymy nowy horyzont, że to, to wszystko jest Jezus. No bo nas znowu zaskoczyła pandemia. No i wtedy sam rozumiem, że też świat finansowy będzie inaczej wyglądał, jak ono tym usłyszy, że, <laughs> że terminarz i te perspektywy się znowu pozmieniały. No. no, ja tutaj dodam jeszcze kilka sum, żeby pokazać taki, kilka liczb, żeby pokazać taki ogólny efekt, czego możemy się teraz spodziewać. No, takim założeniem, takim założeniem przyświecającym, tak, bardzo, bardzo, tak powiedzmy, grubą kreską narysowanym, tak, na papierze, założenie jest takie, że skoro nam ekonomia nie działa, to zrobimy helikopter money. Czyli ten jest helikopter zrzucający pieniądze obywatelom, po to, żeby obywatele teraz te pieniądze wydawali, po to, żeby był obrót towarowy, tak? Żeby to wszystko działało, wracało do tak zwanej normy. Jak historia wielokrotnie nas uczyła i uczą nas o tym od około dekady różnego rodzaju, tutaj ja ich nazywam żartobliwie prorokami apokalipsy, ale Mam na myśli ludzi, którzy po prostu zauważają tego typu, tego typu schematy i spodziewali się, do czego to będzie dążyć i zapowiadali helikopter money no to Amerykanie obawiam się, że raczej nie będą chcieli tutaj rzucić się w większości w wir wydawania, tylko raczej będą starali się spłacać swoje długi, przynajmniej po części. Albo oszczędzić te pieniądze na czarną godzinę, co też nie jest najlepszym rozwiązaniem. No, okazuje się, że około 10% Amerykanów w tym momencie jest zaległo już z płatnościami czynszowymi. Oczywiście tutaj należałoby sprawdzić jeszcze kwoty dotyczące, dotyczące kredytów hipotecznych, zaległości w kredytach hipotecznych. Natomiast inny ciekawy wskaźnik to wskaźnik zadłużenia na kartach kredytowych. I tutaj mamy kwotę podaną, to jest znowuż amerykański amerykańska nomenklatura to będzie 819 bilionów dolarów amerykańskich. Na tyle zadłużeni są Amerykanie. Oczywiście, no to powiedzmy, to były jakieś przyrosty. Wiadomo, że w kwartale czwartym każdego roku te przyrosty były większe, potem w kwartale pierwszym spadały, tak? W kwartale czwartym 19 roku to było 927 bilionów. O czym zaczęło dosyć dramatycznie spadać. Tutaj bardzo leciutkie, bardzo słabe odbicie miało miejsce w kwartale czwartym. Właśnie yy, sięgnęło ono 819 bilionów, które, którą to kwotę można by porównać do tak naprawdę do kwartału trzeciego roku 2017. Można by powiedzieć więc, że zamknięcie gospodarki na rok, Stanach Zjednoczonych, no Amerykanie zdecydowali się dosyć ostro spłacać zadłużenia na kartach kredytowych. Spłacili, można by powiedzieć, takie no, taki przyrost, który miał miejsce przez trzy lata, co? No to jednak, to jednak jest dobry, dobry znak. Myślą perspektywicznie, zdają sobie sprawę, że rynek pracy może w tym momencie nie witać nikogo owacjami, ani, ani nie budzić nadziei. Natomiast no, pozostałych kwestii, a co Amerykanie oczywiście z tymi pieniędzmi zrobią, ponieważ no, przyrost, przyrost kapitału na giełdach w zeszłym roku, prawda, był taki moment, że, że właśnie pieniądze ze stymulusów, tak zwani drobni inwestorzy, odpowiadali za 11% pieniędzy przypływających na indeks S&P 500 w zeszłym roku w pewnym momencie. Yy, natomiast czy, miało, czy czy w tym roku Amerykanie zdecydują się wejść na regionowo wysokie yy, indeksy giełdowe? Yy, na pewno w mniejszym stopniu. Mam wrażenie, że tutaj jednak będzie przede wszystkim skutować wejście yy, z robienia oszczędności, zaciskania pasa. No bo no nie ukrywajmy, no pieniądze przybędą, przy, przy ale ogólna sytuacja się nie zmienia. I kto tego tak naprawdę nie zauważy w Stanach Zjednoczonych spośród obywateli, no będzie sam sobie. Najważniejszy wniosek tej całej akcji jest taki, że globalna suma długu dramatycznie wzrasta. Tak. A jeżeli chodzi o perspektywy szerokiej rzeszy, czyli ponad 90% obywateli, mieszkańców, no one się nie polepszają, tylko pogarszają. Tu warto przytoczyć, tutaj mówisz o dług, bardzo duże obciążenie na kartach kredytowych, rzędu 800 miliardów. To jest potężna rzeka pieniędzy, ale dług na przykład studencki, rozchulany w ostatnich latach, mm -hmm. a który Biden obiecywał tam, sugerował, że to ulży, a nawet umorzy, przynajmniej częściowo, a ostatnio zdementował te nieprawdziwe pogłoski z kampanii prezydenckiej, no ten dług, to no, osiągnął rozmiary kosmiczne półtora biliona. Także mm -hmm. to. I to jest dług absolutnie niespłacalny w obecnym układzie demograficznym oraz rynkowym, bo młodzi ludzie muszą yy, znaczy mają stosunkowo wyczuwalną dużą inflację przed sobą, mają stagnację zarobków i wręcz trend spadkowy, jeżeli chodzi o realną siłę nabywczą dochodów. Mogą poszukiwać miejsc pracy na przykład w Amazonie, czyli w dolnym pułapie dochodów. Nie ma w ogóle pracy w klasie średniej, a już na pewno w klasie wyższej, bo tam jest bardzo mała rotacja kadr i wysokopłatne zawody się bronią przed napływem młodego pokolenia. W warunkach recesji to jest oczywiste i naturalne. Więc e, ogromny wskaźnik bezrobocia realnego wśród młodego pokolenia no to jest liczba dwucyfrowa, wysoka, porównywalna na przykład z Hiszpanią obecnie. Tak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. Te statystyki z amerykańskiej administracji są po prostu mocno podkolorowane, bo duża część e, szukających pracy ludzi bezrobotnych jest klasyfikowana jako ludzie trwale, porzucający rynek pracy, no ale jak człowiek 23-letni może trafić do tej przegródki, jako trwale porzucający rynek pracy, no bo przez kilka sezonów się nie zgłosił, tam ten kwartalnych do, do pośredniaka, no bo po prostu jest tak frustrowany, że już nie ma czasu i ochoty tam przychodzić na darmo, skoro nic z tego nie wynika, bo zasiłek już dawno wygasł, a nowych propozycji pracy nie ma. Więc on nie zapisując się w urzędzie traci te przywileje, tak zwane przywileje, przecież nic z tego nie ma, bo zasiłek już wygasł. Jest trwale bezrobotny, ale jednocześnie zgodnie z nowymi przepisami wypada z rynku pracy trwale jako człowiek nieposzukujący pracy. Czyli go nie ma w statystykach. No ale przecież on żyje, tak? Jest w, w rocznikach demograficznych i tutaj studiując te roczniki demograficzne dochodzimy do realnego wskaźnika bezrobocia wśród ludzi młodych rzędu 30%. No to jest tragedia demograficzna i humanitarna. I ci młodzi ludzie nie mając lepszego wyboru no jeżdżą dla Ubera albo, jak to się nazywa elegancko, inwestują na giełdzie tak? no albo sprzedają kolekcjonerskie karty na Bitcoina tak? No. prawda? no tym się zajmują, no coś muszą robić gdzieś muszą swoją energię skanalizować wykorzystać twórczo poszukiwać rozwiązań na życie bo chcą żyć a nie wegetować. No. I to jest przypadłość nie tylko amerykańska, ale ogólnoświatowa. W świecie rozwiniętym młode pokolenie w tych warunkach stagnacyjnych, w szczególności idiotycznych lockdownów, no po prostu jest skazana na wegetację i wychodzi teraz na ulicę i pokazuje swoją frustrację, że mamy tego cyrku dość. Bo chcemy żyć normalnie. No już dajcie nam chociażby pracę w McDonaldzie. My chcemy jakąkolwiek pracę. Mhm. Mm to brzmi dramatycznie. Dla, jeżeli masz stałe zajęcie, jesteś, u, wiesz, zarobione po łokcie albo po uszy, no to dla siebie jest to nowo, ale przecież masz dzieci i słyszysz to co one mówią, tak? No właśnie. Dodatkowo można jeszcze powiedzieć, że tutaj yy, szacunki mówią, że około 50 milionów Amerykanów jest tak zwanych food insecure, czyli mogą mieć problemy z y, płynnością finansową, żeby móc nabyć produkty spożywcze. 50 milionów ludzi z całkowitej populacji około 325-330 milionów. To jest bardzo duży odsetek. No To jest, to jest o przodującym państwie rozwiniętym świata, Ale nie mówmy o państwie rozwiniętym, tylko o państwie trzeciego świata. Bo takie standardy... No przepraszam tutaj wszystkich sojuszników i tam załóżników i, i, i szczekaczy i tak dalej niepoprawnie politycznie, powiedzmy sobie prawdę. To nie jest kraj pierwszego ani drugiego, to jest kraj trzeciego świata. Tutaj mówimy o standardach meksykańskich, po prostu. Do tego Stany Zjednoczone się stoczyły pod naszą nieuwagę, o wszystkim się zdawało, że to jest jedyne mocarstwo światowe. A to już się dawno skończyło. I ekipa Bidena to właśnie cementuje i zamyka i niedługo na tym przestawi pieczątkę. Rozglądaj się i Odczytuj te znaki, bo to, to nie są zabawy. Kiedy miliony młodych ludzi jest bezrobotnych i sypie się infrastruktura i, i inne oznaki wskazane, że tak powiem, w tym odcinku, no to coś to znaczy, tak? Mhm. Mm Złoty czas się skończył. No co nie zmienia faktu, że tutaj Mamy do czynienia już z, z kwestii tego stymulusu, z kilkoma yy, hura optymistycznymi głosami. Tutaj przytoczę to, co mówi agencja ratingowa Moody's. Yy, no, ten pakiet podwoi projektowany, przeprojektowany przyrost PKB amerykański w tym roku do 8%. Niesamowity poziom według standardów historycznych. Da, na papierze to będzie ładnie wyglądać. No właśnie A to, że... Myślę, że będą trójkropek. Niewykluczone, że ten wzrost będzie taki. To znaczy przynajmniej w sensie liczbowym, bo będzie inflacja realna rzędu 5% i wzrost 8% w takich warunkach jest absolutnie możliwy. Tak? No bo re realnie będzie on 3%, a na to dynamika rynku amerykańskiego dzisiaj zezwala. Rozumiem, że to, to jest wszystko kwestia skali i porównawcza. No bo za cenę szmaconego dolara przy słabości w ogóle rynków rozwiniętych, jeżeli teraz Amerykanie dosypią koksu do pieca i przyspieszą, no oczywiście no, przy wzrastającej inflacji, przy tam kosztach społecznych te, te, tego te eksperymentu i itd., itd., to te wyniki osiągną. To jest realne. Więc może być tak, że na krótko w tym wyścigu Jankesi formalnie, teoretycznie wygrają, bo będą pierwsi, mamy najmocniejszą gospodarkę. Proszę bardzo, Biden jest takim rześkim staruszkiem, który wyprowadza Amerykę na nowe tory i to w, wcale nie, nie polityka Trumpa, to, to przygotowała tylko jego, bo to jest ten nowy stimulus i my, my jesteśmy, przodujemy, zwyciężamy, wracamy na, na arenę światową i, i pokazujemy, że Ameryka jest number one, tak? A to mogą być ostatnie podrygi konającej ostrygi po prostu. W, w, w sytuacji stagflacji światowej, szmacenie pieniądza światowego pod tyłem dolar, który po prostu z dnia na dzień traci wartość. Mamy potencjalnie ten, w liczbach tych ruchomych szybki wzrost, ale jak przyjdzie Podsumowanie tego bilansu, ile naprawdę zarobiliśmy za rok, to się okaże, że te zyski będą okrojone podważnie przez inflację i mogą nawet zejść pod kreskę. Mhm. Rozumiem, że teraz zarabiamy dużo, ale jak podsumujemy, podtrzymamy to na koncie przez kilka miesięcy i, i zrobimy kolejną rundę zakupów i tak dalej, to się okaże, że myśmy na tym wszystkim dostali w plecy, bo wszystkie koszty w międzyczasie wzrosły, rozumiesz? Mhm inwestycje po, zrobione na dwa lata, trzy lata do przodu po prostu już są nierentowne. Tak? Aha. I żeśmy no, do, do, na arkuszu kalkulacyjnym wychodzi, żeśmy, że mamy dodatni zysk tak? No i musimy od tego zapłacić podatek. Ale jakbyśmy to rozliczyli w perspektywie na przykład trzyletniej, to się okazuje, że mamy minus 10% i powinni nam zwrócić część pieniędzy. I kiedy powiesz, że jak to? No to tak to. No Weź sobie dwa, dwie perspektywy czasowe i stwórz dwa bilanse. Roczny i trzyletni i co? Przy ruchomym pieniądzu, kiedy te stopy procentowe e, są na... Przypominałem piasek pustyni. To jest absolutnie realne. Tak czy nie? Oczywiście. No widzisz, no to jest prawidłowa odpowiedź na podchwytliwe pytanie na egzaminie z, z rachunkowości. Absolutnie tak. To jest możliwe. I właśnie takie cuda są teraz dokonywane. O, nie, nie rozstrzygniemy tego. Podaliśmy tylko pewne nurty, tak, bo mamy ograniczony czas. Nie będziemy wchodzić w doktoraty z księgowości amerykańskiej gospodarki. Taki jest trend na, naszym osobistym zdaniem, tak? mm. Że, z pozoru wygląda pięknie, wszystko przyspiesza, ale jest to przyspieszenie z górki do ruiny. Po prostu. No, trzydziestka na długo nam pęknie w tym roku. Wiesz co, ja sobie policzyłem, ile, go ile fizycznie zajęłoby porównawczo, żeby sobie skalę uświadomić, hmm. tak nie? 30 bilionów dolarów, jakby hmm. ułożyć z tego stos, 100 dolarówek. No taki powszechny banknot to jest wartościowy, to jest tam 400 zł, nie? To, to Kupę kasiory. Każdy, sztu... każdy lubi Benjamina, on ma nowy wzór nawet. Ale on jest, zobacz, jaki cieniutki. To i co, ułóż sobie z tego taki stos banknotów. Mhm. Układasz, układasz, układasz i chomik tylko zawija w sreberka, nie I tak zawijasz, zawijasz, zawijasz. I to długo, długo, długo trwa. Te miliardy to... Jejku, to ciężarówki jadą. Tysiące ciężarówek z tym papierem. Dotarłem do słońca? Poczekaj. Układasz, układasz, układasz i wyobraź sobie, że jak położysz te banknoty, to znaczy zrobisz taką taką pionową Górę, tak? Ułożysz tych banknotów, Aha. No to się w którymś momencie się przewróci, więc musisz się położyć na ziemi. No i on kładziesz, tak to jest ściśnięte te banknoty i wzdłuż równika je układasz. Aha. To ta odległość tej piramidy długu ze 100 dolarówek jest porównywalna z obiegiem równika. To jest kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. I z taką, no, taką wiadomością arytmetyczną, to sobie sprawdź. No, to tam masz tam podaną w mikrometrach grubość banknotu, ile tam górka miliona zaj, zajmuje centymetrów tak dalej, to jest kilkadziesiąt centymetrów, ile miliard, no to, już, to są to już większe, prawda? No to sobie to zobaczę, że to w to w, kilo, to, nie, w setkach, to już w tysiącach kilometrów się liczy. Więc z tą wiadomością do rozważenia bym się pożegnał, bo tak oddaję skalę zdarzeń, wydarzeń, działań. No bo jak tak sobie popatrzę, aha, to zaraz, zaraz tysiące kilometrów tak, z Afryki byśmy przejechali zaraz przez Australię na Kamczatkę. Ty, to niemożliwe, no to policz. I jedną dziesiątą z tej odległości to jest właśnie ta ustawa. No tu mamy 30 bilionów, a tu mamy 1,9 biliona, tak? Czyli no tam no nie jedna dziesiąta, 8% tej kwoty, tak? No. Rząd wielkości mniej. Czyli już setki kilometrów. Setki kilometrów banknotów. Ja, Niemożliwe. To żeśmy, to weszliśmy... Ty, to no, nie jest kasyno. Ty wchodzimy na orbitę. No, no, no, no, właśnie z taką sugestią chciałbym się pożegnać, że to już, to już nie mówimy o jakichś tam skromnych rzeczach, że to wie pan, to ten, tego, tam parę walizek, tam parę kontenerów, parę samolotów, nie, nie, nie, nie, to już nie samoloty, nie kontenery, nie statki, to już mówimy o odległościach takich no y, y, międzykontynentalnych, no. Mhm. Także jak państwo widzicie, na ten moment do twórców amerykańskich programów finansowych,